Wibracja 58 oczy anioła. Na ten moment mam odpowiednią prostą sentencję, aby ujrzeć aniołów, musisz sam być aniołem. Nie zawsze jest to łatwe. Wierzę jednak, że jesteśmy w stanie odczuć obecność aniołów i zrozumieć je na głębszym poziomie dzięki naszej dobroci, hojności i wsparciu, które ofiarujemy innym. Aniołowie pragną naszego szczęścia. Chcą, aby cała ludzkość zrozumiała, że wszyscy są równi i przepełnieni boskością niezależnie od wyznania czy koloru skóry. Aniołowie nie widzą między nami różnic. Widzą za to nasze prawdziwe oblicze i naszą duszę, wewnętrzne źródło miłości. My nie zawsze potrafimy ją dostrzec w sobie lub w innych, zwłaszcza gdy inni nam to utrudniają. Nie zawsze też dostrzegamy w innych dobro. Szczególnie w obcych, ponieważ nie znamy ich i nie szukamy ich światła. Aniołowie natomiast widzą dobro w każdym z nas. Widzą jedną duszę całej ludzkości. Wypatrują naszej prawdziwej esencji i zachęcają nas, abyśmy ją przyjęli. Od pierwszych chwil Twojego istnienia anioł widzi Twoje światło i czeka, aż sam je odkryjesz. Kiedy ujrzysz je w sobie oraz innych, Rozbudzisz święte widzenie i zrobisz miejsce innym, aby odkryli swoje własne, cudowne światło. Wibracja na dziś Jeżeli jesteś gotowy na rozbudzenie swojego wewnętrznego widzenia, musisz unieść jego wibracje. Dzisiaj spojrzysz na świat oczami aniołów. Niezależnie od tego, gdzie dziś się udasz i co masz w planach, uznaj, że dusza każdego, kogo napotkasz na swojej drodze, jest gotowa na rozpalenie. Jeżeli potrafisz dostrzec to światło, sprawisz, że energia napotkanych ludzi będzie wibrować na wyższym poziomie, a ty znajdziesz się w przestrzeni pełnej mądrości, współczucia i miłości. Podziel się wibracją jestem gotowy, by ujrzeć światło całej ludzkości.